Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam, ryba Caprisa Jestem tu sam za Divala, la lila Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam, ryba Caprisa La, la, lila. Chwalę się codziennie w domu, nikt nie chwalił mnie Pada deszcz, przepuszczałem te przez Jebać stres, Jebać get getto flexpension yeah. krok, krok z krok, za mną zawsze pusto tak jak MbB yeah. Nigdy nie było, że się nie chce Mi plac zabaw jest i to były moje zabawki yeah. Wszędzie wokoło moim mona z nie ma, na swoje pany w biegu pogubiłam i Już nie siedzę na pany, wiem, że nie zejdę Miałem stany na twarzy trochę jak Payday Nie jestem Seny, sen One się pozmieniały trochę jak będę Pierdolone koszmary nie lubię wrzaszczeć Jestem niewychowany, od zawsze Od Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam ryba Capri, sanifita, Didas Jestem tu sam za Diwa la, la lila Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam a ryba Capri sanifita, Słyszałem w pitach na ramieniu, grali mi na lilia. Ja, trzy miliony, ja w napisach Trafiłem tu jak jeszcze nie umiałem nawijać Ej, mój przyjaciel jak Houdini Miałbyś tutaj ze mną wokół same skurwysyna Ej, nie trzymaj się z tymi złymi Gdyby nie braka to dziś byłbym szary tak jak inni Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tamta maryba Capri i Jestem tu sam za la, la lila. Odtąd nauczyłem się przeklinać. Mówiłem, że idę tam tam na riba. Kaprysani widać Jestem tu sam za la, la lila.